No tak kulejąco, kulejąco w, na, w czasie tego urlopu te odcinki się pojawiają. Yy, jakie odcinki? No, naszego podcastu. Audycja 100 gram popkultury, jak zwykle regu regularna. <grym> <grym> nie regulujcie odbiorników. Nie, nie, to wszystko jest moja wina. Ja się, ja się muszę na wstępie, zanim się przywitamy, wytłumaczyć, że po prostu przez 7 dni zwlekałem, żeby yy, zabrać się za montaż materiału. Taka jest wina. Posypuje głowę popiołem w tym momencie. Bo człowiek się, człowiek się zawsze y, mobilizuje, jak ma najmniej czasu. Jak ma za dużo czasu, to znajduje 1500 różnych innych zajęć, które są bardziej przyjemne niż to, co trzeba zrobić. O, dokładnie. Ja w tym tygodniu robiłem 1500 innych rzeczy. A o, tym, tymczasem witamy Was w, w 17 spotkaniu z audycją, która nazywa się 100 gram pop kultury. Y, przy mikrofonach zestaw podstawowy, czyli Arkadiusz Trendowski. I Łukasz Mocek. O, już, znaczy długo mi nie było jeden odcinek myślałem, że nie będzie mi dwóch odcinków bo wakacje na przerwa a tu okazuje się, że tylko jeden mi wypadł z obiegu hmm. specjalnie dla ciebie to zrobiliśmy Tak, specjalnie nie, dobrze, dla fajnie. ciebie to zrobiliśmy ja raz wypadłem, ty raz wypadłeś wszystko gra nie, mi się urlop trochę skrócił z powodu dziecka dziecko nie nadaje się jednak yy, życiowo i yy nasze nerwy też nie nadają się na, na urlop z dzieckiem jeszcze tym młodszym takie dziecko ma 365 dni w roku urlop to jak wyjedzie na no. urlop to wtedy nie daje sobie daje. rady no nie nie nie nie. E, no młodszy syn jest zdecydowanie dużo trudniejszy od starszego i e, pole namiotowe na którym byliśmy e, no nie wiem ch chyba się wszyscy ucieszyli jak wyjechaliśmy Ewentualnie mogliby nas podać do jakiejś ten, socjalu, czy gdzieś, żeby nam to dziecko odebrali, bo to dziecko się tylko drze. No gdybyś to mieszkał w, nie w Anglii, tylko w Niemczech, to pewnie by wam odebrali. No on jest w, opo on jest w opozycji do wszystkiego, wiesz? Do wejścia do samochodu, do wyjścia z samochodu, do wejścia do namiotu, do wyjścia do ubrania, do rozebrania, do wejścia do wody, do wyjścia z wody on jest zawsze w opozycji taki, taki anarchista jeden wielki to anarchista, anarchista od rana do nocy a tak miało być pięknie taki wielki gigantyczny namiot zakupiłeś w którym się mieściły dwa pokoje, rowery no samochód samochód. <śmiech> samochód by się zmieścił spokojnie no nie no było fajnie, przynajmniej mieliśmy w miarę pogodę także Ech, jak na takie warunki urlop się udał no no dobrze, cieszy nas to niezmiernie. Yy, książkowo, filmowo i tak dalej, i tak dalej, czyli to, co zawsze w audycji 100 Gram pop popkultury. Yy, z czym ciekawym zawitałeś do nas po urlopie? Znaczy się na urlopie nie, zdąży, nie zdołałem nic zrobić, ale <śmiech> z tym, że... <śmiech> urlop mi się skrócił, to wtedy w domu odpoczynkowo z żoną mogliśmy sobie spokojnie wieczorem, kiedy dzieci już położyły się spać, obejrzeć sobie co nieco, poczytać książkę mogłem sobie w łóżku no i było dobrze no i trochę nadrobiłem trochę nadrobiłem, trochę poczytałem, trochę obejrzałem i ode mnie zaczynamy, tak? to więc tak kurczę może ten z książki zacznę, bo Słyszałem, że w tym ostatnim odcinku o książkach było mało. Nie słuchałem odcinka, ale tak y, słuchy y, doszły mnie, że, że coś o książkach było kiepsko. Tak, plotka krąży po mieście, że nie przestaliśmy czytać. Ja na, ja no na szczęście zacząłem relaty. już, więc jest nieźle. Ja skończyłem dwie książki, ale tylko o jednej dzisiaj powiem, bo tylko o jednej się przygotowałem. Yy, o tej drugiej może za tydzień. No dobra, skończyłem o tym, o tym, yy, Skończyłem tą wannę z kolumnadą dom reportaży o polskiej przestrzeni. To jest moja trzecia książka Springera. Yy, bardzo dobry zestaw reportaży, który pokazuje, jak brzydka jest nasza Polska cała. Można tak w skrócie powiedzieć. Yy, naprawdę dużo rzeczy można dostrzec po, tej, po przeczytaniu tej książki. Dużo więcej rzeczy może nas razić. Także dużo rzeczy na pewno nas razi w tym momencie a, a gdy przeczytamy tę książkę kiedy dowiemy się e, jak naprawdę mogłoby być a, a jak jest jak e, nasze ponure blo b, szare blokowiska poz pozamieniały się w pastelową schizofrenię <grym, <grym,> e, no jest, jest, jest dużo tematów w tej książce, jest, du, jest dużo reportaży, są, jest podzielona ta książka tematycznie. Mamy temat właśnie pastelozy polskiej, czyli takiej choroby, która nawiedza wszystkie polskie osiedla, gdzie wszyscy jacyś jacy, zarządcy spółdzielni przemalowują bloki po ociepleniu na kolory pastelowe, różnokolorowe, gdzie nijak to się nie współgra z resztą przestrzeni e, i naprawdę można byłoby to zrobić dużo ładniej, można by to było zrobić tak, żeby było i lepiej i, i miłe dla oka i żeby nie było szare no naprawdę trochę gustu wystarczy to, to tak to, jak żeby opisuje? nie było szare czy żeby nie było pastelowe żeby nie było i pastelowe i nie, nie byłoby szare, bo to co teraz jest, no to, te kolory to naprawdę jest y, tragedia. Zresztą tak jak y, ta, w, ta, w takim fragmencie tam jest opisywane, że kolory na przykład budynków dobierała pani y, sekretarka jakiegoś y, urzędnika, y, która kolor pastelowy y, określa jako kolor, y, nie jako barwę jak, jakiegoś koloru, tylko jako... Pastelowy to jest kolor, czyli różowy, yy, czyli zielony, taki, jakiś taki, to są wszystko pastelowe kolor, kolory, dla nich to jest pastela, ta, która się akurat pani sekretarce podobała, bo ona jest od kolorów. Nie, no to są takie przykłady, trochę tutaj yy, wybrane, ale naprawdę yy, jest dużo zdjęć w tej książce kolorowych i można sobie zobaczyć, jak to yy, wyłapanych z przestrzeni właśnie, jak to te nasze pastelowe y, blokowiska teraz wyglądają nieciekawie, bo naprawdę to nie jest mi, miły, miłe dla oka. Nie mówię, że szare było lepsze, ale było jakieś, a pastelowe jest po prostu tak jakby z jarmarku, z odpustu, czy nie wiadomo y, Mamy y, rozdziały poświęcone takiemu ładowi przestrzeni, że na przykład, że to wszystko, że, że, że, że to musi ze sobą wszystko współgrać, że nie można na przykład y, Postawić, e, e, pff, teraz akurat tak przykłady mi uciekają z głowy, ale na przykład e, e, wulkanizacja opon, która ma budynek grecki z jakimiś doryckimi kolumnami, a w koło inne, obok innych jakichś tam baraków, no to pasuje to wszystko e, tak jak pasuje, no jak może pasować, nie? no ale są no, takie sytuacje jeszcze... Czę, często restauracje są takie przerysowane na maksa tak? Ta. no Kiedy jest ten, na przykład. Ten, ten grecki styl przypomniałeś to czasami właśnie jest takie stereopionowe kolumny no <laughs> gdzieś tam na Śląsku czy nie wiem w jakim regionie Polski jest restauracja w kształcie piramidy na przykład która też nie pasuje w ogóle do otoczenia bo tam no, no to jest jak Las Vegas w polu, no. Co jeszcze? O billboardach, o reklamach tych wielkoformatowych, o tym, jak działają firmy, które no, działają w sposób mafijny wręcz, te, które wynajmują właśnie, te, które zakładają siatki na budynki, y, aby na nich umieścić te reklamy wielkoformatowe. Y, o tych baneryzacji, strasznej baneryzacji polskich płotów, miast, tego wszystkiego to wygląda strasznie. To wygląda. Każdy baner jest w innym kolorze. Nasrane, że tak powiem, te, te numery telefonów czerwono, żółto, zielono, niebieski, pomarańczowy, różowy, fioletowy wszystko w żarowiastych kolorach. Zalepiają to bu ładne budynki. No nie, no to jest, jest tragedia. No i o tym wszystkim właśnie jest książka Filipa Springera. Eee, Philip Springer ma bardzo ciekawy język, Ma potrafi bardzo ciekawie opowiadać na tematy, które no, na, na początku by nam na przykład nie obchodziło. Na przykład o ogrodzeniu przestrzeni przez płoty, o takim ulubieniu, jaka polsk, ostatnia polska moda, żeby wszystko przegradzać płotami. Moje jest od tego momentu do tego jest płot, płot, płot, płot i jeszcze raz płot Są, jest przykład domu który jest ogrodzony od drugiego domu trzema płotami ponieważ jedni z jednego domu chcieli mieć swój własny płot drudzy chcieli mieć swój własny płot no ale powstała w środku droga którą przychodzili jedni i drudzy i oni tą drogę też jeszcze przegrodzili trzecim płotem na przykład Między sobą ja, ale To jest no, faktycznie powstają. śmieszne Ale powiem ci tak, że a propos tych, tych reklam yy, Które pojawiają się W miastach i przed miastami, To każdy wjazd do miasta yy, Każdy wyjazd z miasta Wszelkie te takie przestrzenie, które są typowo przemysłowe To są oklejone do granic możliwości yy, w ogóle... A wiesz, 90%, 90 tych banerów to, są, to jest powieszone nielegalnie? No to Co najmniej 90. Przy, przy ostatnich wyborach wyszła taka sytuacja, że przecież facet powiesił billboard wyborczy u jakiejś kobiety nielegalnie na działce i okazało się, że, że, że, że, że, że tak działa, tak funkcjonuje. A propos tej reklamy, która pojawia się w miastach, ostatnio znowu został poruszony ten temat, bardzo często zresztą w mediach się o tym mówi. Zresztą ma być jakaś ustawa krajobrazowa, która ma to wyregulować wreszcie podobno, chociaż nie pierwszy raz się tym ludzie zajmują. Yy, miasto Szpeciciel to, to, to taki, yy, taki jakby konkurs na to, kto najbardziej oszpecił miasto. To odbywa się chyba w Warszawie, jeżeli się nie mylę. Ostatnio jeden z wielkich yy, banków, tą, tą, tą niechlubną yy, statuetkę Miasto Niszczyciela, Yy, powinien otrzymać za to, że yy, jeżeli się nie mylę, to to jest budynek Rotundy w Warszawie i został oklejony dookoła wielką reklamą. No. A Ty mówiłeś jeszcze o tych płotach, które są stawiane przez yy, trzech różnych właścicieli. To Ja czasami jak tutaj sobie spaceruję po Malborku, to widzę takie domy, które yy, no prawdopodobnie ktoś kiedyś wybudował dom, ale później yy, z biegiem lat stwierdzili, że ten dom jest za duży dla jednej rodziny albo ktoś się wyprowadził i dużo jest takich domów, że widać, że pół domu zostało sprzedane i, i te domy są podzielone i to też właśnie fantastycznie wygląda. Ktoś na przykład sobie zmienił elewację na tej swojej połówce i jedna część domu jest biała, druga jest zielona, czy tam niebieska, różowa, czy jakaś inna. No tak, to jest częste, też widok... I tak samo... Tak samo z, z dachówkami jest. Tak samo właśnie z tymi płotami, o których mówisz. I to nie jest tak, że ktoś sobie pół domu odnowił, a drugie, druga osoba nie odnowiła, bo takie przykłady są. Ale jest też tak, że na przykład jedni sobie odnowili, a drudzy sobie odnowili, ale oczywiście kolor dobrali inny niż, inny niż tamci. No tak, tak jest. Zaobserwowałem to. Tam, gdzie jest na przykład ktoś sobie docieplił połowę lub ćwiartkę budynku nawet, tam po prostu swój front. Widziałem sytuację, kiedy jest docieplona kawałek tylko frontu przy czterorodzinnym na przykład czterorodzinna elewacja i jest jedna czwarta tylko docieplona i na przykład pomalowana. Reszta pozostała tak jak była. Bo tak sobie ktoś wymyślił. No i wracając to właśnie do, do Springera yy, i do jego pisania, to tak jak mówiłem, to jest trzecia książka. Wcześniej przeczytałem yy, i polecam właśnie od tej książki zacząć, bo to jest chyba naj, taka najbardziej beletrystyczna, najbardziej mm, najmniej hermetyczna może książka Springera. To jest Miedzianka, historia znikania. Nie wiem, czy czytałeś? Nie. Pozdrawiam dwie słuchaczki. Yy, tak mi się z tym tytułem skojarzyły. Właśnie. Ty kiedyś mówiłeś coś o, o tym tytule i właśnie tak. tak o miedziance. Sobie, tak. To jest jedna z najfajniejszych książek, których, którą przeczytałem ostatnim czasem. Ja skończyłem jakoś tam dwa lata temu przeczytałem, więc więc polecam. Jest to o mieście, miasteczku Miedzianka na dolnym Śląsku, która które to miasto po prostu o jego rozkładzie, o jego, o jego historii, o jego o ludziach, którzy tam mieszkali, o tym, co się z tym miasteczkiem stało. Bardzo fajna książka. Także od tej książki bym polecał. Potem jeszcze czytałem to już była ciężka książka i bardzo właśnie hermetyczna. To był zresztą tytuł też taki hermetyczny. Zaczyn o Zofii i Oskarze Hansenach. No to, to była para architektów takich znanych w Polsce w kręgach architektów chyba bardziej niż, niż o teorii właśnie linearnej czy coś takiego, to, no, to była dosyć ciężka książka, ja przebrnąłem przez to, bo właśnie Filip y, Springer potrafi mimo właśnie hermetycznych tematów nas jakoś poprowadzić przez swoją właśnie tą swoją opowieścią więc i, i ta ostatnia książka, taka wanna z kolumnadą, reportaż o polskiej przestrzeni może co niektórych przestraszyć ten tytuł. No to właśnie miałem powiedzieć, że jeżeli by ktoś mi powiedział, że yy, o czym jest ta książka, no to pewnie by, by mnie nie, nie złapał na haczyk. Nie, ale ja, ja gdyby może kto inny to napisał, ale ja, ja zapałałem e, dużą e, sympatią do do, do Filipa Springera i do jego stylu więc ja już będę czytał wszystko to co on napisze jeszcze mi jedna książka została e, do przeczytania źle urodzone chyba tytuł jest teraz już zapomniałem ja jej nie mam dlatego mm, nie czytałem jeszcze no no może sobie kiedyś kupię i będę miał i wtedy przeczytam Także polecam bardzo. Wana z Kolumnadą. Osiem gwiazdek dałem Lubimy Czytać. To nie jest książka taka też... To jest trochę smutna książka, bo możemy się po, po tej książce poczuć źle, kiedy zobaczymy, że tak naprawdę no, otacza nas taki no, niezbyt ciekawy świat w Polsce i, i no, nie widać... No nie widać, że to by szło ku lepszemu. No, no tak, są jakieś takie akcje typu Chodzi o, odświeżanie no, tak. na przykład rynków miast, gdzie znika reklama, pojawia się reklama jakaś taka, która ma się wkomponować w te, w te stare kamieniczki mhm. na przykład. Są niektóre sieci sklepów, które w takich wielkich miastach w, w takich dzielnicach powiedzmy starszych te szyldy montują niekolorowe, tylko na przykład szare brązowe te szyldy są na przykład wykute w jakimś materiale, także wyglądają jakby były nie z tej epoki, jednocześnie dopasowując się do tego co co tak, teraz co widać na ulicy urzędnicy, urzędnicy dostali takie narzędzie do rąk o nazwie park Kultura, kulturowy coś takiego I, i właśnie centra, starówki mogą otoczyć takim właśnie parkiem kulturowym i wtedy usunięcie szpecącej reklamy plastikowego wielkiego loda lub yy, no czegoś brzydkiego zajmuje yy, no jeden dzień od ręki można to usunąć, nie trzeba się sądzić, nie, nie trwa to miesiącami yy, więc jeśli yy, super, super swoją... rozwiązanie eee, ta. Ja, ja, ja liczę jeszcze, że ta ustawa krajobrazowa faktycznie może też pójść w tym dobrym kierunku i, i jakoś może zaczną walczyć z tym yy, słyszałem też, <śmiech> wracając do tego miasto niszczyciela yy, słyszałem, mm. że jedno z wielkich miast yy, zaproponowało jakby współpracę przedsiębiorców z artystą plastykiem i on, ten, on stworzył ten wizualizację wszystkich firm, wszystkich szyldów reklamowych i wszystkie są takie same w, tam, nie wiem, w obrębie na przykład rynku tego miasta co, co, co prawdopodobnie wygląda bardzo fajnie no i w, ksi w książce też jest, są przykłady właśnie zatrudnienia artystów plastyków, tylko nie zawsze ten artysta plastyk który jest zatrudniony przez urząd może cokolwiek zrobić, bo jest często blokowany no wiadomo tak, o co to, chodzi tu musi być chęć obu stron ja dzisiaj no. po dłuższej przerwie sięgnąłem po coś bardzo krótkiego bo chciałem się jakby rozpędzić pokończyłem to co miałem niepokończone książki o których już tu wspominałem a dziś sięgnąłem po książkę Grzegorza Miecugowa Grzegorz Miecugow dziennikarz telewizyjny dawniej dziennikarz radiowy znany m.in. ze szkła kontaktowego kiedyś był dyrektorem radiowej trójki i niedawno bo to chyba dwa lata temu kiedy trójka obchodziła 50-lecie swoje czy nawet rok temu on wydał taką malutką cieniutką książeczkę która tam ma 140 kilka stron jeżeli się nie mylę Trójka do potęgi. Ktoś mógłby pomyśleć, że to jest książka związana ostro z trójką, a to po prostu Grzegorz Micugow postanowił napisać coś w okolicach opowieści. Jak sam tłumaczy, nie jest to opowieść okolicznościowa, a raczej okolice opowieści. Na podstawie tej książki była wystawiana sztuka teatralna, na tyle spodobała się publiczności, że ona później powróciła po kilku miesiącach na deski teatru. No niestety, niestety nic na temat tej sztuki nie słyszałem, znaczy nie słyszałem, no jakby nie widziałem fragmentów, słyszałem tylko wiele pochlebnych opinii na temat tych osób, które występowały w tej sztuce, m.in. właśnie ludzie znani z, z anteny programu trzeciego. O czym jest ta książka i dlaczego, tak jak wspomniałem, nie jest związana z trójką? No, skoro z niej sztukę zrobili, tak, to jestem fa bardzo ciekawy. fabularnie. Ja, ja tę książkę zacząłem czytać, jestem gdzieś w połowie i stwierdzę, że dziś, dziś do, do poduszki skończę to czytać. Cała historia zaczyna się w momencie, w którym poznajemy socjologa, Jednego z kilku, których później poznamy, dokładnie troje socjologów. On, mając problemy finansowe, ma okazję zarobić 5000 euro. Poznał przez przypadek Turka, który szuka Polki, z którą mógłby się ożenić, by mieć obywatelstwo i zostać obywatelem nie tyle Polski, co Unii Europejskiej. I on po, po, po nitce do kłębka trafia do sposobu, jak takie obywatelstwo załatwić y, bardzo szybko i bardzo sprawnie. Y, zarabia swoje 5000 euro i postanawia y, zrobić z tego dochodowy interes. Y, wciąga swoich współpracowników. Jest socjologiem na uniwersytecie, więc y, y, wciąga swoich współpracowników z katedry socjologii. I oni postanawiają właśnie zarabiać w ten sposób, a jednocześnie w ramach tego, że zajmują się demografią, to taki szczytny, szczytny cel przyświęca tej całej ich akcji, chcą zwiększyć liczbę mieszkańców w Unii Europejskiej. No i, no i na ich trop trafia w końcu Interpol. To taka powieść sensacyjna. Tak, dosta dostali za zadanie ustalić, yy, kto łączy fikcyjne pary małżeńskie obywateli Unii Europejskiej z przybyszami z zewnątrz. Yy, to, to, to, to tyle, bo, bo jakby jestem w trakcie. Bardzo fajnie się to czyta. Yy, ale tytuł rzeczywiście mylący, prawda? Powiedziałbym się, że, po powiedziałbym, że nie spodziewałbym się, że Grzegorz Miecugow mógł, na, mógł coś takiego napisać i że to tak fajnie się będzie czytać, ale z drugiej strony e, znam, go, mm, znam go z y, takiego programu, który chyba nazywa się Inny punkt widzenia. E, jak to bywa w, w telewizji, nie tylko publicznej, ale komercyjnej, wszystkie fajne programy są zazwyczaj emitowane bardzo późno w nocy i tak samo było z innym punktem widzenia, on był kilka lat temu, teraz powrócił w jakiejś odświeżonej formie Grzegorz Miecugów spotyka się z różnymi ludźmi, bo to są i aktorzy, i muzycy, i naukowcy i pisarze i rozmawia z nimi o, o życiu rozmawia z nimi o bardzo różnych rzeczach, o których właśnie czasami moglibyśmy się nie spodziewać, że on spotykając się z taką osobą będzie, będzie ciekawy od niej takich a takich spraw. Bardzo świetna rozmowa ze Stanisławem Lemem, którą można znaleźć w internecie, właśnie w wykonaniu Grzegorza Miecugowa. Czytałem to z wypiekami na twarzy. Jaki, jaki jak te, jak jest ten tytuł te, programu? Inny punkt widzenia. Inny punkt widzenia, dobrze, sobie zapiszę. I czasami jest nudne, a czasami jest naprawdę fajne. No, a propos programu właśnie, bo tak może płynnie przejdę. Dobrze, proszę, przechodźmy eee. płynnie. Eee. Natrafiłem, eee, nie wiem, masz eee, taki program Kino Polska, taką stację? W swoim tam w swoich kanałach telewizyjnych? Mam, ale od dłuższego czasu yy, nie trafiam w tamte rejony. Za to trafiam na coś, co nazywa się kinopolska Muzyka. Aha. No dobra, ale ja chciałem o Kinie Polska, bo nie wiem, czy ten program już, yy, czy to już jest zakończona emisja, czy te odcinki się skończyły, czy nie, czy, czy to jest jakaś seria, czy nie. Yy, tam jest coś takiego, co się nazywa, tam jest taki wypychacz między między różnymi filmami, czy programami, który się nazywa Program Obowiązkowy. Czy widziałeś jakikolwiek odcinek tego? Nie. Program Obowiązkowy to jest e, czasami trwający 10 minut, czasami 20, czasami 25 e, program, których e, jedna, dwie lub trzy osoby opowiadają o jakimś kultowym filmie, o jakimś, e, o jakimś kultowym e, o, za, o kulisach kręcenia jakiegoś filmu jak, jakichś, jakich, jakiegoś serialu lub czego, czegoś w tym rodzaju ja trafiłem przez przypadek przełączając kanały o tym jak Cezary Pazura opowiadał o Psach i Psach 2 o tych różnych takich świetnych momentach o tym co się wydarzało na planie tam podczas tego kręcenia jakie były różne takie ciekawostki i kurczę mówię ale fajny program, nie? No i znalazłem, że na stronie Stop Klatki można obejrzeć tych odcinków programu obowiązkowego chyba z 30 czy 40. No i sobie kilka wybranych obejrzałem i naprawdę bardzo, bardzo nie, dobra, dobra rzecz. Yy, niedługa, yy, Parę, tak mówię, od 10 do 25 minut, obejrzałem sobie o kulisach serialu Noce i dnie, obejrzałem o znachorze, o takim filmie Zabimie Glino. No dużo jeszcze przede mną, ale tam są rzeczy takie, nie tylko takie banalne, że tam się chwali reżysera, tak jak w tych wszystkich dodatkach na DVD, w których są, wiesz, same takie gładkie słówka jest kilka naprawdę fajnych ciekawostek, jak to na przykład y, w Znachorze załatwiali róże, y, jak to Hoffman y, chciał, żeby ten, jak to, Stottinger y, przyniósł, jak przyniósł, y, rzucał do nóg y, tej y, Annie Dymnej róże, jak to miało wyglądać, jak, jak pierwszego dnia na przykład przynieśli mu jakieś trzy zdechlaki y, znalezione w, w jakimś tam no, Miał małym miasteczkowym sklepiku kwieciarskim. Później y, przywieźli mu skądś 9 róż, ale sztucznych. No to on się wzburzył, po prostu ucinał plany zdjęciowe, zamykał po prostu zdjęcia. To musiało być tak, jak on chciał. Jechali tak słówką do Warszawy. Z, najlepsze, z najlepszej kwieciarni przywieźli mu w końcu y, bukiet tych, tych, tych, tych róż, 50, czyli Lusi wtedy dopiero był zadowolony. No, są takie, no bardzo dużo fajnych właśnie sytuacji opisanych jest w, w stosunku do różnych seriali. Miłośnicy polskiego kina, dobrego, starego e, kina na pewno znajdą tam dużo fajnych, fajnych rzeczy, także jeszcze raz powtórzę program obowiązkowy, sobie wpisać w Google, e, przekieruję was do stop klatki i tam jest bardzo dużo materiału wideo, właśnie całe te programy e, sobie można obejrzeć online zaszczepiłeś mnie na ten program obowiązkowy. Ja ostatnio mhm. taką refleksję miałem, oglądając jakiś serial, że im mniej wiemy o rzeczach, które mogą nas ominąć, tym jesteśmy chyba bardziej szczęśliwi, bo w świecie, w którym żyjemy, w którym jest tak mało czasu i musimy wybierać, co chcemy obejrzeć, przeczytać, zobaczyć, a przy okazji wykonywać wszystkie obowiązki, które tam nam szykuje szara rzeczywistość, to to właśnie tak jest. Jak, jak o czymś nie wiemy, to nam nie jest szkoda, a jak wiemy, że są takie mhm. fajne seriale, takie fajne filmy, takie fajne programy, książki, których nie możemy przeczytać już teraz natychmiast, to, to, to nam jest trochę smutno, jak, jak wiemy, że są, a jak nie wiemy, no to to jest jakoś lżej. Usłyszałem fajny tekst w, w serialu hmm, Czas honoru. Tam taki hmm, zamiatał taki cieć, chodnik, gospodarz domu czy coś tam przed bramą, i, i wypowiedział słowa. Kto mniej wie, lepiej śpi. No tak, a to jest, a to jest, te, to jest też yy, prawda, że ludzie im, im są e, mądrzejsi, tym są głupsi, bo <grafy> mają świadomość braków wiedzy. E, no tak. Nie wiem, ludzie mało inteligentni są jakby y, mniej krytyczni wobec siebie, nie wiem, czy, z, czy, czy masz taką refleksję. A, a, przez to, a przez to bardziej szczęśliwi. A przez to bardziej szczęśliwi, tak. No. E, no. Dobrze. Hmm. Czy bardzo płakałeś po Williamsie? Ech, no nie, nie, nie miałem specjalnie żałoby. o no, szkoda człowieka wiadomo. Zawsze jak odchodzi taki wielki aktor, no to, to jest jakiś, jakiś ból. E, no, wiadomo, sytuacja nieciekawa popełni samobójstwo. I to no, nie pierwsze w tym roku. Więc e, znanej osoby oczywiście. Więc e, no. Nie fajna sytuacja, ale ja specjalnie robię na Williamsa. Ja aż tak nie, nie lubiłem, nie nie hołbiłem jego filmów, więc no, nie, nie, nie powiem, że mi go nie żal, niech tam, sobie, niech mu ziemia lekką będzie. E, no, ale specjalnie tam, no, nie ruszyło mi to. Nie, ja tak, yy, tak znaczy, robi się niesmaczne w momencie, w którym yy, ludzie totalnie niezorientowani nagle zacząłem szukać, w jakim oni filmie go widzieli i jak im jest smutno, że pani Daptfire już nie zagra. Ale powiem ci tak, ze swojego podwórka, ja widzę, że ja jestem jakiś dzisiaj krytyczny wobec wszystkich. Ja muszę ci powiedzieć, że ja nie widziałem stowarzyszenia Omarów Poetów jeszcze w życiu. Powiem ci, że ja też nie. I, i mo, to, <śmiech> przyznajemy, musimy obejrzeć musimy obejrzeć tak. i ten bo kiedyś była taka prośba do nas, żebyśmy zrobili kącik weterana i mówili o czymś starszym. To mhm. sobie obejrzymy. A wracając do, do jakby takiego lęku przed tym, że aktorzy odchodzą to, to muszę, muszę się przyznać do, do tego, że ja mam coś takiego, że mm, ba, ba, bardzo mi się robi smutno gdy pomyślę, że Jack Nicholson albo yy, Anthony Hopkins już mają tyle lat ile mają i może ich nagle zabraknąć, a jeszcze tyle filmów w których mogliby zagrać no to jest też tak też tak mam <laughs> a, yy, no. yy, Anthony Hopkins został przywołany do tablicy yy, oglądałem bardzo na świeżo film Noe yy, nie wiem czy słyszałeś, bo to jest produkcja taka dość świeżutka. Na pewno Słyszałem. jakieś trailery ci się... Nie, wi nie, wi nie widziałem jeszcze... Mam gdzieś ten film, czekam na moment, kiedy mógłbym sobie go obejrzeć. Albo nie, chyba nie mam nawet. No. Nie pamiętam, czy mam, czy nie mam. No, no to, no to, no to każdy... możesz mieć, bo da się, da się obejrzeć. Mogę ci polecić. Antoni Hopkins został wywołany do do tablicy, on w tym filmie się pojawia yy, jeden z krytyków napisał, że on taką trochę karykaturą siebie i bywa w takich filmach w których yy, yy, no właśnie, w których pojawia się yy, na chwilę, by, no... by by być takim Nestorem, mędrcem yy, przez chwilę który tam gdzieś yy, nakazuje, <laughs> tak. królem właśnie, tak? yy tydzień temu rozmawiałem z przemianem na temat filmu Thor i tam Anthony Hopkins grał Odyna. Tak. Też był postacią taką na drugim planie trochę. No a tutaj właśnie pojawia się jako tam jakiś pra przodek, Noego. Jako tak, na, plaka na plakat nazwisko w sam raz. Tak, jako wyrocznia. Chociaż na plakacie się Anthony Hopkins nie załapał no popatrz znaczy, nazwisko jest, ale jego nie ma za to jest hmm. oczywiście Russell Crowe który gra główną postać w tym filmie czyli tytułowego Noego Noe wybrany przez Boga tak to oczywiście sobie yy, polski dystrybutor przetuła, przetłumaczył bo samo Noe by było za mało dla polskiego odbiorcy hmm. ktoś by yy... mógł pomylić z kimś innym <głos> yy, na ten film podobno wydano 130 milionów dolarów i szczerze mówiąc yy, też zaczęłem się zastanawiać yy, momentami yy, na co aż tyle efekty specjalne, wiesz, po potop kosztuje, nie? Z jednej strony może się nie znam, a z drugiej strony tydzień temu nasz kolega Przemion tłumaczył nam, że pół kasy zawsze idzie na marketing, reklamę plakaty, gadżety i tego typu inne rzeczy, które mają na celu zareklamować film, sprzedać go jak najlepiej żeby się zwróciło i żeby jeszcze dwie taczki dolarów producentom i, i wszystkim tym, którzy mają udziały w produkcji przywieźć Dobra, ale wrócę do, fi ale, wrócę, wrócę do filmu. Mm. Ale co, fabułę to chyba każdy zna? <ścoughs> czy, czy jest coś, co może fa zaskoczyć? Fa fabułę każdy zna, chociaż yy, yy, ten, ten film, jako, jak gatunkowo został nazwany filmem fantazy. <ścoughs> mhm. I, I tutaj wiadomo, że jakby twórca nie chce znacząco odbiegać od tego, co my wszyscy znamy, co znają wszyscy, którzy znają historię Arki, tak Bóg pogniewał się na ludzi, chce ich wszystkich potopić, ale Noe, ten wybrany przez Boga, jak tutaj polski dystrybutor sobie zatytułował został człowiekiem, który ma misję, ma zbudować Arkę na tej Arce ma przetrwać jego rodzina oraz zwierzęta, które później stworzą nowy świat no i tutaj jest historia taka. Reżyserem i scenarzystą tego filmu jest Darren Aronowski. Nie wiem, czy tak to się Znam. czyta. I ten człowiek, który kilka różnych takich ciekawych rzeczy zrobił, bo między innymi Czarnego Łabędzia, Zapaśnika, czy Requiem dla Snu. A oglądałeś taki, taki czarno-biały fi film Pi? <grym> Że co? Czy widziałeś yy, Pi? Nie, nie widziałem Pi. Yy, czytałem okładkę tego filmu gdzieś w jakimś sklepie i jakoś nie, nie miałem ochoty. No i chyba, chyba dobrze. To jest takie, takie ciężkie kino. Fajne, ale ciężkie. No. Yy, wracając do yy, pana Adrena, Aronowskiego, on stworzył komiks właśnie o tej historii, czyli o historii nowego Arki, Wielkiego Potopu. I ten film jest stworzony nie na podstawie tego biblijnej, tej biblijnej historii, tylko na podstawie tego jego komiksu. Komiksu. Tak. Czyli to jest film komiksowy. I tutaj między innymi Wracając do wątku fantazy, pojawiają się wielkie kamienne olbrzymy, które nie tyle chronią Noego, co również pomagają mu budować arkę. I tak wygląda cała historia. Yy... Fajnie zagrane to jest przez Rasela, ale on trzyma formę już od wielu, wielu lat. Zresztą ja miałam wrażenie, że to jest taki aktor, który idealnie spisuje się w tych wszystkich filmach historycznych, czyli w tych wszystkich filmach, które zostały gdzieś fabuła umieszczona w tamtych czasach. Czyli Nędznicy, Robin Hood, sławetny już Gladiator ale nie tylko, bo ja go oglądałem w różnych innych filmach, które podobały mi się, a były, zarówno to były filmy sensacyjne, na przykład American Gangster piękny i tam, umysł. tam, tam świetnie zagrane, o piękny umysł, świetnie zagrane, a, a nawet w takich luźnych pozycjach jak Dobry Rok, ja o tym filmie kiedyś gdzieś już wspominałem, to jest takie luźny film o tym, jak człowiek przemienia swoje życie, nawet chyba z elementami komediowymi, jeżeli się nie mylę. Warto to obejrzeć. Ja całkiem niedawno oglądałem kilka rozmów z Markiem Kondradem i on jest wielkim miłośnikiem wina od jakiegoś czasu i, i to jest wiem, wiem, to winiarz jest taki tak, o, jego, o. jego pasja życiowa i po prostu z aktorstwa przeszedł w krzewienie kultury picia wina w Polsce, to właśnie film Dobry Rok z Raselem Krołem jest jest właśnie o tym Jest o to są włoskie klimaty to to, to jest wino, to jest. Yy... No właśnie, to, to jest film o tym. <laughs> Czy warto obejrzeć Noe wybrany przez Boga? Warto obejrzeć efektów specjalnych, może yy, nie ma jakichś takich super spektakularnych. Yy, fa fabuła, tak jak już wspomniałem. Yy ktoś rzucił taki zarzut, że te wszystkie y, kamienne potwory przypominają Transformersów dlatego, żeby y, zwabić do kina też młodszego widza i żeby on się nie nudził na historii którą zna już y, chociażby z, nie wiem, z lekcji religii Ale czyli co, ale ogólnie hmm, wciąga film Da się go oglądać tak z ciekawieniem? Jest dłuższy, a Nie ma dłuższy. No właśnie, mhm. film jest dość długi, ale jest tak ta cała historia skonstruowana, że nie ma tak, że wiesz, że tam przez 60 minut filmu budują markę. A tego się na przykład mhm. spodziewałem. Nie, nie było to. Film, film nie było dla stoczniowców? Tego oprócz Antonego Hopkinsa, o którym wspominałem, pojawia się też Nick Nolte yy, rzuca się w oczy Emma Watson chociaż jej gra jest taka jakby troszeczkę zbyt yy, nie wiem jakaś taka Emma Watson tam strasznie przerysowana była w tym filmie no dobra to ja jeszcze, mi się przypomniał film jakoś tak nie wiem, yy, chciałem chyba o innym filmie mówić, czy ja sprawdzę notatki tak, chciałem mówić o Okej, Kevinie Costnerze i jego kilku nowych filmach, ale to będzie za długo, więc dzisiaj yy, wezmę opcję drugą. Obejrzałem film zły, bardzo zły. <gorszy> Najgorszy chyba w tym roku, jaki widziałem. E, film się nazywa Inna kobieta, The Other Woman z Cameron Diaz. E, tak najbardziej znana chyba aktorka? tam Z 2014 roku film. Komedia romantyczna. E, taki gatunek, to prawdopodobnie jest. I y, jestem bardzo zadowolony, że nie tylko Polacy robią złe komedie romantyczne. No, kino hollywoodzkie jednak tutaj w tym momencie y, dało bardzo dużą plamę moim zdaniem i, i ten film się nie da, nie da oglądać. No tak ja y, nie wiem, jakoś tak przemęczyłem się do samego końca i bardzo żałowałem niecałych tych dwóch godzin, które zmarnowałem oglądając, no to jest taka hała że po prostu się w głowie nie mieści najpierw opowiem o czym jest film jest gościu, który zdradza swoją żonę, zdradza ją z Cameron Diaz okazuje się, że zdradza ją nie tylko z Cameron Diaz, jeszcze zdradza te dwie kobiety z jeszcze jedną i tak dalej, taka inna kobieta zawsze jest w jego życiu no i panie, postanawiają, panie się zaznajamiają z sobą i postanawiają się na nim zemścić. No i e, humor, no, szczyt dowcipów y, w, w tym filmie y, polega na takich gagach, jak na przykład y, dosypywanie y, mu do y, środka na przeczyszczenie do, do drinka i potem on z y, zaciśniętym tyłkiem biegnie do, do toalety, na przykład rozkwasza sobie nos na, na, na szklanych drzwiach i to są śmieszne momenty nie? czyli filmie, mówiąc krótko takie, takie kalki, których możemy się spodziewać w tego typu filmach kalki po prostu do bólu gra aktorska jest tak też przerysowana, Cameron Diaz jak tam biegnie po plaży goni, niby to ma wyglądać śmiesznie nieporadnie, ale no to wygląda żałośnie zresztą Cameron Diaz z jakoś tak zbrzydła strasznie. Ona taka się zrobiła, tabuzia buzia jej taka jakaś szeroka, nie wiem. Bo tak się no, sylwetka, sylwetka, nogi ładne nadal, ale no, jej twarz to mi przypomina dosłownie, gdyby grubszy makijaż jeżdżać, no to y, Jokera damsk, w damskim wydaniu. No, nie, bo, bo... Taki ten wiesz, uśmiech bo, taki... Bo, bo, bo. bo toksu się nie da wybiegać. No tam... Y, mm też gra aktorka, która się nazywa Leslie Mann, Mann nie znam jej, yy, która starała się jak mogła tylko być bardzo komediowa i to też wyglądało bardzo żałośnie, denerwująco po prostu, tak się ludzie nie zachowują nawet, no nie, to, to była komedia, która miała śmieszyć, a, a ona tylko drażniła i, i, i była po prostu do niczego, strasznie zła. No, czasami się trafia. Nie film. polecam. Ja w, tym ja w tym tygodniu próbowałem. Yy, yy, nie skorzystałem z programu telewizyjnego, ale próbowałem upolować jakiś film, który bym obejrzał od początku do końca i mi się nie udało. Chociaż przymierzałem się do kilku takich, które zaczęły się kilka minut temu i nic mnie nie, nie złapało. No i w ten sposób trafiłem do tego Nowego. Ar jeszcze o serialach mieliśmy mówić, nie? Mieliśmy, o mówić, tym, mieliśmy obydwaj... mówić, tak, dokładnie. Mieliśmy mówić o serialach. E, całkiem niedawno pojawił się nowy serial, który nazywa się e, Nick. Dobrze dobrze wymawiam. Ty, ty w Wielkiej Brytanii funkcjonujesz, więc e, taka jest wymowa chyba, tak? The Nick. E, jest chyba to, tak. To jest, jest, Nick. To se, jest to serial, e, serial, e, który już ma pierwszy odcinek. Ten pierwszy odcinek za darmo można obejrzeć m.in. w internecie. Jeżeli się nie mylę, to przez miesiąc ten odcinek będzie dostępny na stronie HBO Go czy w aplikacji HBO Go. Na pewno na, na stronie HBO znajdziecie informacje, gdzie ten odcinek można obejrzeć i wtedy możecie... Hmm, Możecie go polubić bądź stwierdzić, że to nie jest film dla Was, ani serial dla Was, bo jest w nim za dużo krwi. Serial opowiada o szpitalu, nowojorskim szpitalu. Akcja tego serialu jest osadzona w pierwszych latach XX wieku i tutaj medycyna nie jest jeszcze tak rozwinięta jak ta, którą mamy dzisiaj i tak, i tak rozwinięta jak yy, chcieliby to lekarze, którzy yy, pracują w szpitalu, który możemy oglądać, ale jak sami twierdzą przez yy, ostatnie 5 lat medycyna poszła do przodu jak nigdy dotąd i oni są właśnie skłonni eksperymentować, skłonni są robić operacje, których wcześniej nie robili te operacje robią przy publiczności innych lekarzy którzy jednocześnie wtedy mogą się uczyć tych operacji coś chcesz dodać? coś ci się spodobało? coś ci się nie spodobało? tak, i, i, mi się spodobał szczerze mówiąc klimat tego filmu, ja bardzo lubię historyczne kostiumowe seriale tym bardziej jak są osadzone właśnie w tym czasie początek, koniec XIX wieku początek XX wieku bardzo mi się podoba ten, ten, ten czas i byłem bardzo szczęśliwy, że, że coś takiego wyszło tu mamy taki serial o lekarzach, taki ostry dyżur właśnie osadzony w tym czasie mamy Kliwa Owena który jest, który jest świetnym aktorem bardzo go lubię i on gra, gra główną rolę tego głównego lekarza. No i gra go bardzo dobrze. On jest tam heroinistą, czy tam nie wiem co on tam zażywa. Koka, e, kokainistą, tak. Kokainistą. Już w, pierwszy, w, pierwszym, w pierwszym odcinku, oczywiście, historię z narkotykami. E, wątki rasistowskie, oczywiście, się tutaj pojawiają, tak, bo, to, bo to 100 lat temu jeszcze nie było tak kolorowo jak teraz nie tylko rasistowskie, ale też wąs, wątki seksistowskie, bo, bo tam coś, co jest nie do, nie do pomyślenia w tamtym czasie, I taką jakby władzę w tym szpitalu no, sprawuje kobieta. Co kobiety wtedy nie miały prawa głosów, na, oddawać y, y, głosu, a więc y, trochę dziwna sytuacja, a to córka, naj, to jest córka tego głównego sponsora tego szpitala, więc... Y, tak akurat to wyszło. No ciekawe, ciekawe jest to połączenie tych wszystkich tam aktorów, to dopiero y, tam nie ma żadnej takiej, na razie żadnego takiego głównego wątku. Mamy jakieś sytuacje typu tak jak w, w, w Doktorze House'ie, że mamy coś do y, odkrycia, co zrobić z gościem, którego przyjechał tramwaj, na przykład co się mu stało i tak dalej, w jakiś sposób uratować mu życie. No, nie, no, mi się wydaje, że to jest bardzo ciekawa koncepcja, i, i, i jest, się cieszę, że ten serial powstał tam. Ja patrzyłem w IMDb, y, 20 odcinków pierwszego sezonu już jest, tak? No tak, a ja czytałem, Więc... że zaplanowanych jest 27. No. Czyli, czyli, Więc, nie, no, czyli, kurczę, czyli, fajnie. czyli nieźle. 27 godzin z głowy. Na pewno będzie się rozwijał wątek ten z prochami, które przyjmuje lekarz. Jeżeli ktoś jest wrażliwy, to, to chyba odradzimy ten serial, bo tam te operacje wyglądają bardzo realistycznie. W pierwszym odcinku mieliśmy cesarskie cięcie, skrócenie jelita... Och tak, tak, tak. Jest dużo, dużo. E, ja muszę... I y, kolorowe flaki, i to wszystko wygląda naprawdę realistycznie. Ja muszę powiedzieć, że ja y, mnóstwo operacji oglądałem na własne oczy, bo odrabiałem wojsko w szpitalu na bloku operacyjnym. I przez dwa lata y, naoglądałem się tego y, różnych operacji, od trepanacji czaszki po, po nie wiem, otwieranie klatki piersiowej. No to mogłeś i... być tak jako obserwator, jak to wyglądało? Czy to no, czyli nóg były? i takie, tak dalej. Yy, nie, no to normalna, normalna sytuacja, że nie, nie byłem jako obserwator, tylko jako no, taki pomocnik na sali kręciłeś w różnych się, sytuacjach. Krę kręciłeś się i. No nie, układałem pacjenta do operacji. Czasami obsługiwałem, yy, kiedy trzeba było aparat rentgenowski taki do. W, w nagłych przypadkach po prostu, że y, kiedy lekarz potrzebował na chwilę tylko zajrzeć, czy dobrze mu tam coś weszło zajrzało się takim aparatem y, na nogę pacjenta włączało się go w takim specjalnym ołowianym fartuchu wtedy się to obsługiwało i, i lekarz wiedział gdzie dany drut, szpilę czy śrubę włożyć nie, no, nie, ciekawe, ciekawe doświadczenie dwuletnie ale powiem Ci, że w telewizji mi się dużo trudniej ogląda takie, takie rzeczy, więc tak samo wykrzywiało mi czasami oczy na drugą stronę, kiedy oglądałem to, te cesarskie cięcie. No nie, będzie y, dla wrażliwych ludzi to jest, y, y, jest tak. <ścoughs> serial. Albo ciężki klimat, no ciężki. Albo, albo wyzwanie, żeby wytrwać. No. Tam jest jeszcze taka kamera dziwna, która trochę mnie denerwowała, bo zauważyłem, że chyba wszystkie ujęcia kręcone są tam z ręki lub tam z ramienia, nie wiem, gdzie ta kamera umieszona, ona cały czas się lekko chwieje. Kurczę, nie wiem czy to jest y, zabieg taki jaki powinien być, czy to jest jakieś niedopatrzenie czy to nie wiem, telewizor mi się chwiał Ja się, ja się no. zastanawiam czy to nie jest tak skonstruowane to, to, bo ty, ty mi o tym powiedziałeś y, gdy obejrzeliśmy ten serial i ja się zastanawiałem mhm. czy, czy, czy jakby nie jesteśmy uczestnikiem wydarzeń i y, y, y, na przykład jak kamera tam płynie korytarzem to... No ja, ja, ja określiłem to jako pijana kamera Bo ta kamera jest taka czasami przekoszona Ten horyzont nie jest prosty yy, jest Jakieś dziwne ujęcia Takie z pozycji żaby oglądamy yy, Tak? A wszystko to określone jest Nowoczesną muzyką elektroniczną Tam jest taki elektroniczny Nie wiem, porównam to do Jakiegoś tam Tangerine Dream Czy coś takiego taki elektroniczny bit lat 90. no można tak powiedzieć. Czyli... Bardzo ciekawe w każdym razie połączenie tego wszystkiego razem. Mi się to podoba. Co, co sobotę nowy odcinek, także... No, to ja się cieszę, bo, bo yy, oglądamy trochę z przymusu tych pozostawionych i, i strasznie się męczę. No, serial niby ciekawy, ale tam nie ma nic, akcja w ogóle nie idzie do przodu. Cały czas stoimy w miejscu i podejrzewam, że to będzie takie kręcenie się w kółko, jak, jak na tej wyspie w, w, w, w Lost, w, w Zagubionych. No, tylko, że, że akurat tam cały czas się coś... Yy coś działo takiego przełomowego cały czas coś nowego no. się pojawiało tutaj nie, ja nie oczekuję żeby ten, żeby ten serial zaczął pędzić, tu na pewno wszystko będzie jednak yy... ja się zastanawiam, czy kurczę nie przy... Tam jest, yy, ten serial został na, yy, zrobiony na podstawie książki, więc w książce wiemy już gdybym przeczytał książkę to bym wiedział, może przeczytam książkę po prostu i, i dam sobie spokój z tym serialem zaoszczędzę mnóstwo czasu ale nie będziesz widział tych wszystkich operacji na żywo. Ale nie, ja mówię o tym, o pozostawionych. A, prawda. No, no, więc bo przeskoczyłem do drugiego serialu i, i się cieszę właśnie, że nikt mi właśnie zastąpi w czasie zimowych wieczorów taki serial, jak w lato mamy My w naszej na wiosnę mamy grę o tron, to będę miał teraz nowego lubieńca mojego. No, tak myślę. No dobra. A czy tak będzie się okaże? Nieważne. Napijmy się. Dobra, napijmy się. Ach, nieważne. Napijmy się. Premier kinowe Yy, powiem Ci, że dwie ciekawe rzeczy, yy, które do kin trafiły, jedna o której już wspominaliśmy tydzień temu, tak ch chcąc nie chcąc chyba wspomnieliśmy, już sobie sam nie, przy nie przypominam, yy, niezniszczalni trzecia odsłona niezniszczalnych. Ja się muszę przyznać, że żadnej części jeszcze nie widziałem, ale chyba się w końcu... Ja żadnej, ja żadnej nie widziałem jeszcze. Chyba się w końcu skuszę, żeby obejrzeć tyle, tyle przeróżnych gwiazd na jednym ekranie i podobno co... co co kolejna część to pojawiają się nowi bohaterowie żeby w jednym filmie obejrzeć Sylwestra Stallone Jasona Stathama, Harrisona Forda Schwarzenegela, Mela Gibsona, Wesley Snipesa no to naprawdę <grych> to, to trzeba tylko sięgnąć ktoś, do... wpadł, ktoś wpadł na fajny pomysł, nie trzeba nawet pisać scenariusza trzeba im, im dać, trzeba im dać zabawki do ręki i do boju ja wiem kto wpadł na ten fajny pomysł z tego co się orientuje to Sylwester Stallone wymyślił jak tutaj mm -hmm. sobie zadbać o emeryturę zresztą on wcześniej wymyślił żeby odświeżyć dwa tasiemce, które kiedyś z nim w roli głównej się pojawiały zrobił Rokiego, zrobił Rambo i Rocky Ra tak Rambo widzisz, głowa już nie pracuje o tej porze, za mało wody zrobił Rambo i Rokiego, a teraz wymyślił serię niezniszczalnych i po prostu klepią te filmy co, co kilka lat Gwiazdorska obsada i chociaż pewnie w tym filmie jest jedna wielka rozpierducha <grytanie> nic tam wiele się nie dzieje jeżeli chodzi o fabułę to ludzie do kina chodzą No i myślę, że, że trzeba będzie to obejrzeć i powiedzieć coś na ten temat no, niedawno trafiłem na stronę gdzie są propozycje e, aktorów do następnych e, części już jest już pojawiający się e, właśnie o, chodzi tylko głównie o aktorów takich filmów akcji lat 90 czyli e, na przykład Michael Dudikoff <coughs> czyli e, jak to było? E, amerykański ninja, tak? tak amerykański nie, ninja to był nie... e, Bolo Young z filmów z Brucem Lee popatrz, jeszcze jest całkiem w formie całkiem, całkiem wygląda mimo już wiekowy paru krzyżyków na karku więc i tam kilku jeszcze innych których nie znam no ja myślę, ja myślę no. Że, że, że tam się syndia, Rostock o coś takiego myślę, że tam się w tym filmie kilka osób Pamiętaj. się y, niekoniecznie ładnie zestarzeje Kolejny z takich filmów, yy, które są godne uwagi, a które już się w kinach yy, polskich pojawiły, to Lucy. Yy, film Luca Bessona. Yy, Scarlett Johansson gra główną rolę. Yy, pojawia się Morgan Freeman. Morgan Freeman tu będzie takim tłem, jak Anthony Hopkins. Nie, oczywiście. Przes przesadziłem. Yy, film jest o tym, że przeciętny człowiek wykorzystuje 10% mózgu a Lucy tytułowa będzie wykorzystywać coraz więcej, coraz więcej i w końcu wykorzysta 100% będzie działać cuda filmy Luca Bessona są ja lubię Luca Bessona lubię se se serię Taxi, podobał mi się piąty element U, ja, ja od e, Taxi jak najdalej nie lubisz tego. ale jednym z moich, nie absolutnie <grym> jednym z moich no, kultowych filmów top 10 no to jest Leon, Leon zawodowiec. No. Z Lukiem Besson jest, jest tak jeden problem, ale nigdy nie wiadomo, czy on coś podpisuje, czy on coś robi, ile on w dany film wkłada, bo jak popatrzysz, kurczę, gdzie on się nie pojawia, jego nazwisko, no to, no to bardzo często i, i dużo tego jest. No, on, on jest przede wszystkim producentem. No właśnie. Nie, nie, nie ukrywajmy. Mhm. ja ostatnio obejrzałem właśnie i też nie chyba y, nie sprawdziłem bo i nie przygotowałem się y, y, bo Kevin Costner został też niedawno tak reaktowany na mocniej bo już był w uśpieniu bardzo długi czas a ostatnio jest eksploatowany dosyć, dosyć mocno, obejrzałem z Kevinem Kostnerem dwa nowe filmy nie chcę o nich dzisiaj mówić, bo, bo nie przygotowałem się, obejrzałem, ale to są filmy. W jednym, jed, w jednym palce maczał, nie wiem czy był reżyserem, bo, nie, bo tak mówię, nie, nie spojrzałem. Luke Besson. 72 godziny to jest polski tytuł, a Three days to kill to jest tytuł angielski. To jest taka komedia, czy nie. To jest film sensacyjny, niby, Ja go traktuję jako komedię sensacyjną, i dużo lepiej się ogląda, jeżeli właśnie się potraktuje ten film jako komedię sensacyjną, bo ona jest śmieszna. No, jest dosyć dużo przerusowanych momentów, ale to jest taki fajny, lekki film do obejrzenia, właśnie wieczorem sobie. E, no, całkiem, całkiem zgrabnie to wszystko zostało nakręcone. Dosyć fajna fabuła. Może za tydzień opowiem o tym. E, bo mam jeszcze drugi film z Lukiem z Kevinem Costnerem właśnie i trzeci film z Kevinem Costnerem bo tak z rozpędu jeszcze z Beatą machnęliśmy film z 90 lat pod tytułem Odwet chyba nawet rok 1990 to był i to był to jest taki film naprawdę który aż po prostu śmierdział latami 90 czy tam końcówką lat 80 -tych i no może te trzy filmy jakbym razem y, gdzieś połączę w jakimś odcinku za tydzień na przykład i, i o nich opowiem no ale też jest Luc Besson, no, wieś, Luc Besson Luc Besson, są, Besson, jest, jest wszędzie no tak, on, on tam jeżeli chodzi o, o jakieś produkcje y, na, na, na tym gruncie europejsko-francuskim y, to na, pe, na pewno tam przod, przoduje <laughs> y, kolejna pozycja filmowa, pojawi, która pojawi się za jakiś czas, już niebawem, skończy się okres wakacyjny, wtedy do kin zaczną wchodzić te takie filmy a, powiedzmy które zostały przeciągnięte, by nie przepaść gdzieś w wirze tych wakacyjnych wyjazdów i innych zajęć, które zaprzątają głowę wszystkich ludzi we wrześniu pojawi się kolejny Sin City Damulka warta grzechu. Podobno 5 września już wchodzi do polskich kin. Już są zdjęcia z, z, z, do tego filmu. I ja muszę powiedzieć, że Sin City to chyba, hmm, chyba mój ulubiony film, jeżeli chodzi o adaptacje komiksowe. Ale nie, nie, nie mówię o filmach typu, nie wiem, Batman, Spider-Man, tylko mówię o filmach, w których stylistyka komiksu jest przełożona na yy, obraz. Czyli mówimy tutaj o takich no to, barwach. Tam, tak jest, tam, jest, dużo... tam jest do jeden do jednego praktycznie. Dokładnie, w Sin, Sin, Sin City jest właśnie typowo czarno-białym filmem, mocno kontrastowym. No i pojawiają się te kolory te typu czerw czerwień, yy, żółty, yy, niebieski. Sin City Kla, klasa, klasa. No i Robert, Robert Rodriguez, który bywa reżyserem, scenarzystą, producentem bardzo nierównym. Raz robi coś świetnego, raz robi coś, czego nie da się oglądać. Ja wiem, że on, tak jak Quentin Tarantino, ma czasami taki, taką fazę na robienie bardzo kiepskich filmów, które mają urastać do rangi wielkiej sztuki, nie zawsze to wychodzi. Więc... No, lepiej niż się zajmie tematami typu Sin City. Mam nadzieję, że będzie tak dobre jak pierwsza część i obejrzę to z przyjemnością. Nie, dla mnie takim najlepszym filmem komiksowym to jest Watchmen, więc e, jeśli nie widziałaś, to polecam. No właśnie, y, ty polecałeś kiedyś, bardzo fajna jest ścieżka dźwiękowa z tego filmu. Korzystałem z niej wielokrotnie. Myuckle. Ale jakoś zacząłem Watchmenów kiedyś oglądać i nie skończyłem. Chociaż też jest właśnie styl... też jest właśnie tak plastyczny, jak Sin City. Tam jest więcej kolorów, ale jest ten film taki, taki komiksowy. No jest komiksowy, jest, jest. Tym bardziej, że ja, ja Watchmenów obejrzałem od razu po prze przeczytaniu komiksu Watchmen, także. Ym. Nie, bardzo mi się podoba ten film i, i dla mnie to jest number 1, jeżeli chodzi o adaptację komiksów. Eee, no, tak. A, coś jeszcze? Jakichś takich nowości masz? Mm, z filmowych, nie. No to jeszcze, jeszcze opowiem o nowym Bookrage'u. Bookrage to jest... Nie, ty się przyznałeś mi przed tak, no, odcinkiem, że, że ty że nie słuchałeś nie słuchałeś odcinka naszego, yy, który nagrałem ja z Przemkiem yy, Szczepaniukiem. A tam mówiłem o, o book rage, o tym co to jest book rage i, i w jaki sposób można fajne książki kupić. No i teraz niedługo 25 sierpnia startuje book rage numer 12. Wejdźcie sobie ludzie na www.bookrage.org. Po 25 sierpnia będziecie mogli sobie kupić książki Zajdla. Książki Zajdla będziecie mogli sobie kupić za tyle, ile będziecie chcieli dać za nie. Od złotówki w górę będzie to pakiet e, raz, dwóch, trzech, sześciu książek. Sześciu książek e, Janusza Zajdla. Które, to są książki, które e, nie były w pakiecie tym wcześniejszym. kiedyś, był, W dawn dawniejszym BookRage'u był taki rekordowy pakiet, e, kiedy książki Zajdla poszły za ponad 100 tysięcy nie, cześć. Tak, chyba koło... Nie, nie, yy, nie, sorry, nie wiem, dobra, nie, nie zgaduję. 7, powyżej, na pewno powyżej 70 tysięcy złotych w sumie yy, ludzie wydali na te książki. Yy, to były te najbardziej kultowe książki Janusza Zajdla, a teraz jest uzupełnienie. W najnowszym book rage'u yy, będą dwie powieści, takie wcześniejsze Janusza Zajdla, Lalande 21185 i Prawo do powrotu oraz trzy zbiory wszystkich opowiadań Janusza Zajdla, czyli w trzech tomach będzie zbiór wszystkich opowiadań Janusza Zajdla, plus dostaniemy w ostatniej książce zbiór takich konspektów powieści, książek niedokończonych, wcześniejszych wersji opowiadań, coś takiego, więc no nie lada gratka dla miłośników fantastyki i miłośników Janusza Zajdla ja się do tych miłośników zaliczam i czekam z niecierpliwością eee, więc parę dni jeszcze i, i na pewno kiedyś Zajdla zacznę, zacznę czytać tym bardziej, że no, skończyłem jakiś czas temu z 2-3 miesiące temu właśnie Lelandę 21185 nie było to może y, super, świetne, dobre tak jak y, te najbardziej znane powieści zajdla, czyli tam Paradyzja, Limes Inferior, y, cała prawda o planecie XI i tak dalej, i tak dalej ale no warto Janusza zajdla znać, warto czytać bo to jest pisarz, który naprawdę obok y, Stanisław, y, pff, tak, Stanisława Lema no, najjaśniejsza gwiazda polskiej fantastyki, moim zdaniem. No to teraz wychodzi na to, że ja to jestem takim złym czytelnikiem, bo zamiast y, wspierać twórców, to napaliłem się, że mogę tanio książkę kupić. Pakiet, pakiet no, książek. tak, możesz, od, y, możesz Możesz, możesz minimalna cena za pakiet książek. Podejrzewam, że tam będzie ten pakiet zrobiony w ten sposób, że cztery dostajesz w pakiecie takim za cenę, jaką chcesz dać, plus dwie dodatkowe dostaniesz wtedy, kiedy cena, jaką zaoferujesz, przekroczy średnią. Czyli ta średnia z reguły kalkuluje się na wysoko, wysokości około 25 zł co za 6 książek też nie jest y, złące. No to jest oczywiście wszystko w e-booku wydane, wszystko jest w wersji elektronicznej, wszystko jest y, w dwóch formatach, Mobi i Epub, także dla miłośników książki czytanej y, na nośnikach elektronicznych nie lada gratka. No to fajnie. Od zutóweczki, proszę pana, e, zutóweczkę minimum. Trochę wstyd dać zutówkę, ale no chyba. Tak, nie? No tak, to już, już tam człowiek liczy. Ja no kupiłem jeden. Najtalniej kupiłem pakiet za 7 zł. No. Tak, nie chciałem, nie chciałem akurat tych książek, które były dodatkowo, bo je miałem już yy, i mówię a tak, tak, no, no, tak, zotówki nie dam bo tak wstyd, ale 7 zł ja wzi... za 4 książki a, już miałem powiedzieć, że 7, książ... 7 książek to 7 zł <grych> nie, to wtedy to chyba 4 czy 5 dostałem a powiem Ci, że ostatnio na znaku, zna, na znaku można wytropić fajne promocje ostatnio było 40% taniej i już tam krew buzowała w naszych żyłach a dwa dni później było 60% taniej a to papier, papier, nie? Tak, papier, oczywiście, że papier, takie, wiesz, książeczki do, do pomacania, do powąchania. To, to, to, to. Znaczy, y, u mnie papier przegrywa y, z, ze względu na, na prędkość dostawy. I, i ja wiem, i wiem jeszcze na co. Nie możesz papieru bezkarnie zabrać do pracy. Do, to właśnie, to jest drugi, to jest drugi y, ten drugi powód. W telefonie jednak zawsze mogę udawać, że, że siedzę na Facebooku. Na A to już, to już nie problem wtedy, tak? Nie, nie, nie, to jest nie problem. Problem jest, no czytanie książek szef, chyba jest szef, bardziej szefie, większym szef, przestępstwem. Szefie, lajkuję pańskie komentarze i zdjęcia. Tak, szefie, lajkuję. Proszę nie dyskutować, lajkuję, no, Proszę no. Nie dyskutować szefie. Y nie, nie mam, nie mam szefa Nie mam szefa w znajomych Muzyka po, muzyka hmm. po macoszemu Ostatnio oglądałem na YouTubie e, Jeden z koncertów Artura Rojka Z jego ostatnim materiałem Z tej debiutanckiej płyty e, Składam się z ciągłych powtórzeń I ja już wam opowiadałem e, Artur Rojek Podczas koncertów Na scenie e, Taka jest ekspresja jego ruchów Jak naszego kolegi Przemiona i teraz się ludzie będą zastanawiać, czy przemiąt występuje gdzieś <grych> Okazy, okazyjnie, Przem tak. Prze przemiąt występuje to? okazyjnie, tak. się spotykamy, okazyjnie, tak. Ja nigdy nie pamiętam tego. No. Jakoś tak się zdarza, że ja nigdy nie pamiętam, jak <grych> on występuje. No, następnym razem spotkamy się w szerszym gronie, to było 17 spotkanie z audycją 100 gram pop kultury, byli z wami Arkadiusz Trendowski, Łukasz Moczek. no dobra, no to żegnamy się no. nie no bo trochę mnie tnie ja tak jestem trochę jakby y, przystopowało mnie y, w, w tym co mówisz no, więc no tak, to. No, tym razem co szerzej? Skąd wiesz, że będziemy szerzej? Obie, obiecuję, bo jesteśmy jak politycy, obietnice bez pokrycia. No, ale możesz, no, może szerzej, tak, szerzej, tak. Nie, ja na pewno będę za tydzień. I e... ja również. Także miło, miło nas będzie Państwa zaprosić dziś do wysłuchania kolejnej naszej audycji, 18. spotkania, i cieszymy się, że tak długo y, wytrzymaliśmy w w tym naszym postanowieniu, by spotykać się z Wami yy, prawie co tydzień. Znaczy parę odcinków i kurczę, no chyba swój rekord pobije, jeżeli chodzi o yy, uczestniczenie w jednym projekcie. <gry> tak, a jak nam się znudzi, to zrobimy 50 gram popkultury i też nas będzie można słuchać. Ale to wtedy po rocznej przerwie. Do usłyszenia. Cześć. No, na razie, hej.